Czterech, dwudziestu, czterech i dwudziestu. Ciekawszy klibach, nie, nie ma... Drowaś, Mario, łaski. Ale ja bym tak to nie czekać, jeszcze na świecie to, nie było jak... To można, mówić Oczywiście można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na... ostatni. nazywam się nazywam się Kuba Krzymiński. A wy słuchacie Newcastu, a dokładniej postkultury. Po mojej krótkiej, no dobra, może nie krótkiej, ale po mojej przerwie prawie dwumiesięcznej stwierdziłem, że ach, trzeba coś nagrać. No i nagrywamy. Ok. Stwierdziłem że też, że no poczekamy jeszcze chwilę, żebym wydobrzał, żebym przećwiczył mówienie na dzisiejszym odcinku. A następny za tydzień odcinek będzie już normalny, czyli to będzie Newcast. I kolejne przygody Jana Bruego. Miejmy nadzieję, jeszcze tak wstępem informacje duper ale powiem, że niebawem, a dokładnie od czerwca będzie Newcast należał na 90% do Radia na Fali. I będziecie mogli posłuchać w Radiu na Fali audycji Newcast. Strzelam, że Postkultura będzie jaka audycja na żywo, ale zobaczymy. Nie wiem, zobaczę jak się będę wyrabiał. Ale jestem w dobrej myśli. No tak... O czym dzisiaj będę mówił? O czym wy dzisiaj posłuchacie? I co to dzisiaj w ogóle będzie? W dzisiejszym odcinku chciałbym na rozluźnienie powiedzieć o Falloutie, o, o pierwszej serii gry Fallout. Nie chodzi mi tutaj za bardzo o Fallout 3 New Vegas, Fallout 4 czy co tam będzie, tylko o pierwsze trzy gry pod marką Fallout, które wyszły. Czyli Fallout 1, Fallout 2 oraz Fallout Tactics. Nie chcę mówić o Fallout 3 oraz Fallout New Vegas, ponieważ chcę to zostawić na oddzielny odcinek, bo samym mówieniem o dwóch pierwszych częściach zejdzie mi 20 minut, o Fallout Tactics chciałbym trochę powiedzieć, ale nie za dużo, a historii całego świata Fallouta jeszcze na kolejny odcinek, także cały, całość tego uniwersum Fallouta to będzie na kilka odcinków co najmniej rozbity temat. I właśnie stwierdziłem, że o, zaczniemy od Fallouta. Ten odcinek miał być już wyemitowany jakiś czas temu. Jakiś 3 miesiące? Nieważne. W ty... Dwa tygodnie po tym, jak pierwszy odcinek postkultury, ten pilotażowy, został wyemitowany, miał być odcinek o Falloutcie. Ja jednak byłem trochę chory, tam dupera, no i nie mogłem, nie mogłem. Ale nie o to chodzi, żebym wam cały czas tak jęczał, że bla. Tylko chodzi o to, żebym wam coś powiedział. No właśnie. I zacznijmy od samego początku. Czym jest Fallout? Fallout jest to komputerowa gra popularna, osadzona w świecie postapokaliptycznym. Gra ta jest wyprodukowana przez Black Isle Studio i wydana w 1997 roku przez Interplay Entertainment. Kontynuacją tej gry jest Fallout 2. O czym ta gra opowiada? W grze wcielamy się w mieszkańca krypty, który zostaje wysłany z misją, aby znaleźć hydroprocesor. Ponieważ w krypcie 13 zostaje uszkodzony hydroprocesor całego systemu, który ma oczyszczać wodę i tak dalej, system uzdatniania wody, o, to jest dobrze powiedziane, i należy znaleźć ten hydroprocesor i wrócić z nim do krypty. Mamy na to odpowiednio dość czasu. Dużo osób bardzo rezygnowało z gry, ponieważ wystarczało starczało im czasu i nie mogli znaleźć tego hydroprocesora. Nie wiem, na koniec sam odcinka może powiem kilka spoilerów. Jeżeli ktoś nie grał w te gry, a zaciekawi go to co powiem i będzie chciał w nie pograć, no to sądzę, że byłoby dobrze, gdyby zostawić takie ciekawostki na koniec. A gdyby ktoś nie mógł sobie znaleźć później tej dupereli albo lubi spoiler, to może poskoczyć do końca. I właśnie hydroprocesor w Crypto 13 zostaje uszkodzony, no i musimy go znaleźć. Zacznijmy może od tego, czym są owe krypty. Krypty w Float'cie są to mieszkania osób, jakby to być przetrwalniki zbudowane przez ludzi, aby ludzie podczas wojny atomowej mogli się schować i przetrwać. W 2077 roku spadły bomby i zaczął się no dokładniej, no jakby to powiedzieć, skończyła się wolna. Całyś Świat, można by powiedzieć, został zburzony bombami atomowymi. Fala uderzeniowa i tak dalej zniszczyły wszystko. Gra została wydana w różnych wersjach. Została cenzurowana w wersji brytyjskiej oraz niemieckiej, gdzie były na przykład usunięte dzieci z gry, żebyśmy nie mogli ich zamordować. W grze Fallout 2 za to były te dzieci, ale na przykład gdy wykonaliśmy jakieś zabójstwo na nich, dostawaliśmy od razu taką przypinkę do swojego bohatera, że gdziekolwiek się pojawimy, tam ludzie uznają nas za dzieciobójce. jesteśmy piętnowani. Taki przykład, jak ta gra jest różnorodna. Ale kontynuujmy dalej wywód na temat Fallout W Grze tej możemy stworzyć swojego bohatera za pomocą tak zwanego systemu SPECIAL, czyli akronim angielskich nazw głównych cech występujących w grze. Czyli po kolei Strange, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility and Luck Tak I po kolei te atrybuty możemy sobie porozdzielać Na początku nasza postać ma po 5 punktów w każdym atrybucie Możemy rozdać dodatkowe 5 Ale możemy również zmniejszyć i zwiększyć Maksymalny poziom danej statystyki jest 110 Minimalny to 1 Dodatkowo mamy jeszcze umiejętności Właśnie w pierwszej serii gier Fallout, Fallout 2 oraz Fallout Tactics, maksymalny poziom umiejętności był 300%, czyli na przykład, jak strzelamy z karabinu z dowolnej odległości, mieliśmy 95% szansy, że trafimy, czyli maksymalny poziom, a w Fallout 3, mamy tylko 100 punktów. Jest to powiązane z tym, że nasz Bohater ma tylko 50 poziomów doświadczenia, a w pierwszej serii miał 100, 100 więc nie pamiętam, nie, nie, grałem, nie grałem aż do takich kosmicznych leweli Tak samo w tym... Dobra, o tym będę mówił. No. Dodatkowo mamy jeszcze profity, czyli tak zwane perki. Są to specjalne zdolności, które pozwalają bohaterowi zrobienie różnych dziwnych rzeczy, jakieś bonusy. Właśnie zależnie od tego, w jakiej grze, w której części dostajemy tyle perków. W Fallout 1 oraz Fallout 2 mamy co trzy poziomy doświadczenia perk. W Fallout Tactics to było... można było różnie mieć, bo jeszcze tam właśnie jeden perk dawał również możliwość, że dostajemy więcej punktu doświadczenia, zamiast tego perki mamy wolniej chyba co 4, ale to, no wiecie, to jest kwestia, musielibyście pograć też to. A w silnik też nie chciałbym się bardzo zagłębiać. Gra Fallout powstała na podstawie gry Wetlands, która została stworzona przez Interplay, i wydana przez Electronic Arts w 1987 roku. Tak, już w 1987 roku powstał, można powiedzieć, pierwszy Fallout. No i właśnie gra Wetlands została prekursorem całej serii Fallout. W tej chwili gra ma status Abaddonware i można ją ściągnąć za darmo, bez problemu. Nośnikiem tej pierwszej gry, tej Wetlands, była dyskietka 5,25 cala. I można było mnie ugrać na Commodore 64, miałem Commodore 64 i mi gdzieś wsiąkło, na Apple 2 oraz na Dosie. Tak samo jak w grze Fallout, akcja gry toczyła się w 21-wiecznej Ameryce po III wojnie światowej. Jaka była, powiedzmy, historia całej fabuły, to co się działo przed fabułą Fallouta? Jak mówiłem, świat został zniszczony, tak w cudzysłowiu w 2077 roku i było to konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Chinami o ropę. Podczas tej batalii Stany Zjednoczone stworzyły swoją armię pancerzy wspomaganych. To były osoby właśnie ubrane w pancerze wspomagane, czyli takie można powiedzieć to były jednoosobowe oddziały szturmowe. Tak to można powiedzieć. Tylko, że no wiecie, nie było to zbyt mobilne, ale na przykład może wytrzymać serię karabinów, tam strzelać do niego, mogą, mogą, mogą. O, jeżeli oglądaliście film Robocop, to właśnie dobrze jest to pokazane, jak idzie sobie Robocop tyt, tyt, i do niego strzelają, a te pociski kilkory koszetami na boki latają. No, o, o coś w tym stylu chodzi. I właśnie dzięki tym pancerzom wspomaganym ludzie mieli możliwość uniesienia kamieni, po prostu za pomocą elektroniki, siłowników i tak dalej ludzka siła była zwiększona wielokrotnie jako, że to były grube warstwy stali to było też to nieprzebijalne przez pociski, i takie zwykłe i jakby to powiedzieć no po prostu, człowiek w czymś takim był jednoosobowym oddziałem szturmowym. Dodatkowo rozwój technologii, na przykład laserowych tych broni energetycznych o których mówię również w Nukaście czyli te karabiny plazmowe i tak dalej, to wszystko było rozwinięte i trzeba znaczyć, że jako taka elektronika istniała w systemie lampowym, a nie tranzystorowym, jeżeli tak to się nazywa. Tak mi się wydaje, że to się nazywa. Przepraszam, jeżeli coś poprzekręcałem, no ale wiecie, jadę teraz z głowy taki free. No właśnie, w wszystko istnieje na takiej właśnie lampowej technologii. Bar bardzo to jest taki klimat. I na przykład cała kultura to jest takie retro, Teraz to uznajemy za retro, tam, no, muzyka ta, która leciła na przykład w Newcastle. To jest takie odzorowanie tego świata w batalia między y, Stanami Zjednoczonymi a Chinami, ale przeskakuję, przepraszam. Przeskakuję z, z wątka na wątek, no, ale jestem trochę nieogarnięty jeszcze na początku, ale musicie mi wybaczyć. Ten odcinek to jest taki, żeby się tylko rozruszać. Musicie mi wybaczyć, to po prostu... Początek tygodnia, jest, jeszcze w tym tygodniu mam zamiar nagrać jeden odcinek, żeby jakoś nadgonić zaległości, ale będę właśnie wrzucał sukcesywnie w piątki te odcinki, tak żeby to właśnie w sobotę rano już można było ściągnąć. Jeżeli ktoś byłby bardzo chętny na słuchanie wcześniejszych odcinków, to sądzę, że można będzie na jakimś lewym portalu udostępnić odcinki. Dobra, koniec tego. Co można powiedzieć jeszcze o grze Fallout? W grze tej występuje wiele odniesień do całej postkultury tak można powiedzieć, o całej popkultury na przykład skórzana kurtka, powiedzmy podstawowa zbroja skórzana wygląda identycznie jak skórzana kurtka Mad Maxa z filmu Mad Max o tym filmie też będę mówił w tym podcaście, ale no po prostu takie smaczki. W grze Fallout również występują tak zwane randomowe spotkania specjalne czyli coś na przykład Idziemy przez pustynię, patrzymy, zwłoki wieloryba. Idziemy przez, przez pustynię, natykamy się na roz, jakiś statek, w statku jakiegoś. Podchodzimy bliżej, czytamy Titanic, na przykład. To takie luźne przykłady. Albo w grze Fallout Tactics. Yy, idziemy przez pustkowie, idziemy, idziemy, idziemy i w pewnej chwili bramin, czyli taka krowa z dwoma głowami, postnuklearna, yy, nas napada krzycząc, że ona jest T-1000! I się może w każdej chwili zmienić cokolwiek innego. I ona szarżuje na nas, i nas atakuje swoimi rogami, i nie trafia, i nagle umiera, bo ktoś z naszej drużyny go zastrzeli. Ją zastrzeli. I się okazuje, że. Ta krowa miała przy sobie jakiś, jakąś specjalną, jakiś specjalny granatnik. Dużo z takich właśnie smaczków w Falloutie. Możemy w nim znaleźć naprawdę wiele, wiele rzeczy, jeżeli właśnie interesujemy się albo przynajmniej mamy podstawową wiedzę na temat tego, co się pojawiało w takich postnuklearnych produkcjach. Dobrze. Lekkim spoilerem będzie powiedzenie, że główny bohater Fallout 1 po odniesieniu procesora dla swojej krypty Zostaje z krypty 13 wyrzucony. Pytanie brzmi, dlaczego? Gdyż Krypta 13, jak do, dokładnie nadzorca krypty, mówi, że byliśmy na zewnątrz, jesteśmy nieczyści. Nasz świat nigdy nie będzie taki sam i będziemy tylko plugawić kryptę i boi się o to, co będzie z dziećmi i tymi osobami, które w chrypie żyją. I nie możemy tam już zostać. Od tego czasu nasz bohater staje się wygnańcem z krypty. Jest Pierwsza część gry była przełomowa dla całego, jakby to powiedzieć, całej kultury postnuklearnej, postapokaliptycznej na całym świecie, ponieważ no, dużo takich rzeczy wprowadzała nowych. Ogólnie wszystkie gry, które powstały w późniejszym okresie, które właśnie były które były post apo albo w ogóle post dużo rzeczy brały z Fallouta. Na przykład te perki nawet. To była rzecz, która się pojawiła. To jest już taka rzecz mechaniczna w grze. No ale no, dawało taki, taką radość graczowi, gdy zdobywał nowy perk. Perki również można było zdobyć na przykład nie z levelem, czyli z poziom postaci, ale robiąc jakąś czynność. Teraz na przykład taki z Fallouta dwójki. Dajmy na to, nasz, nasza postać ożeni się Albo wyjdzie za mąż Za pewne osoby No i dostajemy perk Że jesteśmy mężaci albo żonaci Przybliżyłem mniej więcej jak to jest Z Falloutem 1 Powiedziałem jaka jest mniej więcej fabuła tej gry Fallout 2 jest to Kontynuacja jedynki, Z czego jakby to powiedzieć Cała gra zaczyna się w wiosce Arroyo. Jest to wioska założona Przez wygnańce skrypty Czyli tego głównego bohatera pierwszej części gry Jesteśmy Czyli my, czyli nasza postać jest to potomek tej osoby Jesteśmy, tak jakby to powiedzieć, dzieckiem przeznaczenia, wybrańcy W dość tym stylu Bardzo fajnie Krzysiu Gonciarz w swoim jednym z YouTubeowych filmików powiedział Dlaczego Fallout 2 jest, jest fajny W tej chwili wrzucę go do audycji, żeby nie mówić dużo na temat tej gry Bo po prostu nie ma na to czasu o tym wszystkim jeszcze powiem w najbliższych audycjach. Jeżeli będę nadawał na falach Radia na Fali, to tam może w postkulturze całą audycję, może więcej poświęcę na temat tej gry, całej tej sagi. Bo to jest cała saga, naprawdę. No. Dlatego posłuchajcie teraz, co Krzysztof Gąciarz ma do powiedzenia na temat Fallouta 2. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Wiecie, co jest spoko? Fallout 2! Fallout 2 to jedna z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek powstały! A! Dostałem ją lata temu w grudniu, jakoś trochę przed świętami Bożego Narodzenia. I obudziłem się jakoś w połowie stycznia. Czekałem na to, aż będziemy ubierać choinkę, a okazało się, że musiałem wynieść ją na śmietnik. Bo zwiędło. Ale i tak myślę, że było warto, bo spędziłem ponad miesiąc w najbardziej spójnym świecie w historii singlowych herpegów. Gra zaczyna się w świątyni, gdzie walczymy z radioaktywnymi mrówkami! Radioaktywnymi mrówkami! Jak się okazuje, w tym opanowanym przez mrówki wypis dowie zamknęło nas nasze własne plemienie, które chce sprawdzić, czy mamy jaja, żeby ocalić wioskę. A za wszystko odpowiada szkaradna starucha: Musisz ocalić wioskę. A to dopiero początek! To jest gra, w której możemy sobie kupić auto i jeździć po postnuklearnej Kalifornii. Możemy zostać aktorem porno, łowcą niewolników, handlarzem broni, sprawcą zagłady całego miasta, kosmicznym kowbojem. Okej, okay, z kosmicznym kowbojem się zapędziłem. Ale i tak jest fajnie. Grafika Fallouta jest prościutka, na tyle prościutka, że faktycznie używamy swojej wyobraźni. Nic tam nie widać, więc musimy sobie wszystko dopowiedzieć sami. Ale między innymi to spowodowało, że ta gra naprawdę nie potrafi się zestarzeć. Jeśli nie graliście w Fallouta 2, to naprawdę nie wiecie co straciliście. Świetna fabuła! Supermutanty! Kule! Koleś, któremu na głowie rośnie drzewo o imieniu Bob! Znakomity system walki, chociaż statyczny. Tyle wspomnień, że aż po prostu nie wiadomo o czym mówić. Można było na przykład zabijać dzieci! Yy. Jeśli jeszcze tego nie wiedzieliście to ja wam powiem. Fallout 2 jest spoko! Wojna. Wojna się nie zmienia. Trzecią częścią, która powstała w serii Fallout jest Fallout Tactics. Jest to y, gra stworzona przez inne studio i jakby to powiedzieć, jest ona... nie wpisuje się w kanon. Tak gra została stworzona trochę w inny sposób. W tej grze jesteśmy rekrutem Bractwa Stali, czyli organizacji, organizacji której celem jest zbieranie wszelkiej technologii z całego świata znaczy z całej Ameryki, no, powiedzmy tam się nie mogły za bardzo przemieszczać na inne kontynenty yy, i bractwo Stali ma na celu chronienie ludności cywilnej przed napadami innych tam organizacji, czy tam innych bandytów, władców zwierząt Cała gra w porównaniu do pierwszych dwóch części jest przeciętna Nie mówię, że zła, jest po prostu przeciętna Jest to przeciętna gra strategiczna, w której z elementami RPG, w której jesteśmy, która jest osadzona w postnuklearnym, w postapokaliptycznym klimacie. Do naszej drużyny może dołączyć jeszcze pięć osób bodajże, że nasza drużyna jest sześciosobowym składem, która ma na celu wykonanie danych misji to, co starszy Bractwa Stali powie. No i właśnie przy jest to opowieść o początkach Bractwa Stali, o tułażce z danego bunku do bunku rozwoju całej organizacji w Stanach Zjednoczonych. Nasz, o zaczynamy właśnie. Naszym głównym wrogiem jest, chociaż nie, nie będę spoilerował, powiem tyle, że gra zaskakuje w niektórych momentach, jest ciekawa. Jest dużo takich nieścisłości. W Fallout Tactics używamy dolarów jako waluty. W Falloutie i 200, naszą walutą są kapsne. Z takich smaczków powiem właśnie jeszcze, że Fallout Tactics ma też sporo odniesień do y, takich rzeczy, które istnieją w naszym świecie, w filmach, w grach innych czy tego typu rzeczach. Tak rzeczy, znaczy, takie rzeczy, takie odniesienia nazywamy Eastern Egg. Jajko Wielka Noc, tak to można przetłumaczyć bodajże To są właśnie takie odniesienia, na przykład te kurtki Mad Maxa Napisy czasami na ścianach też możemy znaleźć, dosyć ciekawe Po prostu to jest rzecz dla takich osób, które zagłębiają się w dany element i szukają takich rzeczy Moim zdaniem Fallout Tactics No, nadaje się do powiedzenia, że to jest jeden z elementów Fallouta Znaczy jest to jeden, jedna z części Fallouta, no jednak z przymrużeniem oka. O tak. Y, powiem jeszcze, że na przykład y, pancerz wspomagany Bractwa Stali, Paladinów Bractwa Stali z Fallouta y, Tacticsa jest to takie połączenie pancerza wspomaganego y, T45, bodajże, y, czyli tej zbroi, którą znamy z Fallouta 3 oraz y, hełmu, hełmu od pancerza wspomaganego z enklawy z Fallouta 3. To możecie sobie zobaczyć. Znaczy, nie jest to identyczny, ale bardzo podobny. Stąd chyba w Falloutie 3 pancerz enklawy zdobył takie, mm, taki wygląd. Tak mi się wydaje, że stąd Bethesda taką koncepcję przyjęła. Powoli się będę zbliżał do końca dzisiejszego odcinka, a i tak na koniec powiem jeszcze może kilka słów na temat Fallouta 2, na temat jego fabuły. Jak już mówiłem, całość zaczyna się w Warojo, w takiej wiosce, która, w której żyją ludzie dzicy, tacy, hmm, jak do kogo by ich to porównać. Do dzikich plemion afrykańskich albo indiańskich, tak? Coś w tym stylu. I nasz bohater jest potomkiem bohatera z pierwszej części gry. Naszym pierwszym zadaniem jest przejść przez salę prób, przez cały kompleks pokoi, gdzie suczychają na nas pułapki, olbrzymie mrówki rad skorpiony. I musimy dojść do miejsca, gdzie znajduje się, gdzie znajduje się ubranie tego przybysza z krypty, tego bohatera z pierwszej części gry. Jest to strój należący do kogoś, kto żył w krypcie 13. To jest taki niebieski uniform. tym coś, coś takiego nam zapewne taką figurkę kolesia pip -Boy. Nieduży blondynek w niebieskim stroju z białym pasem przez środek, coś w tym stylu. To jest właśnie coś takiego i Pip-Boy to jest nazwa komputera, który nosi się na ręce i ten komputer na ręce był używany Fallout 3 a Fallout 2 oraz 1 używany był Pip-Boy 2000 jeszcze nie pamiętam w tej chwili i to nie był jako taki komputer na rękę tylko coś chyba w stylu PDA, nie jestem pewien. No. A PDA to jest taki właśnie plump top, komputer taki przenośny wielkości smartfonu. O, właśnie, najmniej były plump topy, teraz są smartfony. Gdy przejdziemy w celę prób, dostajemy tam poziom doświadczenia zapewne, tam do berylę, i wysyła nas na misję, na starsze wioski. Jak to powiedział wcześniej Krzysiu, konciarz. No właśnie, to I musimy przynieść im gek, czyli generator ekosystemu cudownej krainy. Jest to ta, taka ta, ta, ta walizeczka, w której jest taka maszyneria, która pozwoli z niczego zbudować coś. I celem naszego bohatera jest zdobycie tego geku. Czy się nam uda? No, zależy od was. Tak, jeszcze coś może powiem na temat Fallouta Tacticsa. Fallout Tactics składał się... Z dwóch trybów walki, znaczy w Fold Tactics, Tactics mieliśmy dwa tryby walki, nie powiedziałem tego wcześniej, ale tak, Fold 1 oraz 2. Walka jest, jest turowa, czyli najpierw w ma bohater, później przeciwnicy albo pomocnicy. Po kolei są tury bohaterów niezależnych, czyli tak zwanych npc czy tam BN-ów jak to woli. No i w międzyczasie gra. Wszystko zależy od inicjatywy. Kto gra w RPG, ten wie, o co chodzi. No. A w Falloutie taktycie mamy dwa rodzaje rozgrywki. Pierwszy jest klasyczny, turowy, taki jak w pierwszych dwóch seriach. Drugi jest czas rzeczywisty, czyli wszyscy strzelają do siebie w tym samym czasie. Który jest lepszy? No, jeżeli chodzi o taktykę, no to lepszy, lepsza rozgrywka turowa, ponieważ mamy kontrolę nad wszystkimi i nic nam na przykład nie ucieknie, na przykład nie przybiegnie nam z dupy strony supermutant z rakietnicą i nie wysadzi nam oddziału, no bo kontrolujemy całość. Choć z drugiej strony tak trochę więcej realizmu daje walka w czasie rzeczywistym, ale to jest już kwestia gustu. Ja w sumie walczyłem cały czas tak w czasie rzeczywistym, bo nie było czasu na atury. Szkoda było tego czasu. Podsumowując cały wstęp do Falloutów, chciałbym powiedzieć, że no właśnie kto nie miał możliwości grania w Fallouta serdecznie zapraszam. Jest dużo możliwości żeby to zrobić. Wiem, że na Windowsie Vista i Windows 7 są problemy z odpaleniem gry. No ale od czego mamy do Jeżeli ktoś nie lubi emulowania, to z tego co kojarzę, przynajmniej mi, mi się udało odpalić Fallouta na swoim komputerze. Jedynkę chyba też, tak. Jedynkę też mi się udało odpalić na Windowsie 7. Tylko trzeba było tam pogrzebać troszkę w ustawieniach. Ustawienia bodajże. Jakiś taki śmieszny był motyw, że trzeba było chyba włączyć grę. Gra była w, była w kolorach tak zwanych LSD czyli się nam rozwalały te kolory i to wszystko wyglądało jak na trybie, i jakoś da się to odpalić ja jednak wolę sobie zainstalować na Linuxie w te starsze gry typu Fallout, na przykład Icewind Dale i tak dalej i grać właśnie na Linuxie, ponieważ na Linuxie nie ma takich problemów jak na nowych Windowsach. A co do Fallouta Tacticsa jeszcze bodajże ma wsparcie na Windowsie 7 także problemów z odpaleniem nie ma. Czy te gry posiadam oryginalne? Tak, posiadam oryginalne. Najpierw Pierwszą i drugą grę Fallouta zdobyłem kiedyś no, w gazecie, Blazer Klik, no i mnie oczarowała ta gra. Fallouta Tacticsa dostałem pod choinkę, całą trylogię dostałem od siostry i mam taki oryginał na półce. W tej chwili idzie do mnie jeszcze Fallout 3 wersja GOTY, czyli Game of the Year Edition, i czekam właśnie, lada dzień, lada moment się pojawić, jest to edycja wydana 20 maja także coś tam poprawione ma być i się ciekawie zapowiadam i do tego jeszcze mam na swojej półce Followta New Vegas i Fallout New Vegas Ultimate Edition czyli z wszystkimi dodatkami ale o tym jeszcze powiem kiedy indziej także przed mikrofonem wasz Jakub Krzemiński, Kuba Krzemiński Dostawiacie komentarze, mówcie znajomym Chodźcie na Facebooka Followujcie mnie na Twitterze Jest dużo możliwości, żeby dowiedzieć się o nowych audycjach Dużo możliwości, aby wspomóc mnie No Najlepsza pomoc dla mnie w tej chwili to będzie dobre słowo i mówienie znajomym i... ogólnie pokazywanie ludziom, że jest coś takiego jak Newcastle oraz Postkultura. sądzę, że będą chętni do słuchania i chyba nie zanudzam aż tak bardzo. Jeżeli zanudzam, to po prostu dajcie w komentarzu. Ja to poprawię, żeby kolejne audycje były lepsze. No i przepraszam, jeżeli tak teraz zamulałem, bo no wiecie, 3 miesięczna przerwa prawie to jednak robi trochę taką wodę z mózgu i nie bardzo się chcę zasiąść do tego nagrywania. Poza tym teraz dogrywam jeszcze końcówkę po 8 godzinach pracy, także no, robi to trochę tak niefajnie. Do usłyszenia na pustyni.